Dobra, jesteśmy po trzeciej edycji Szlamfestu. Ja mam trochę nadwyrężone gardło. Nie wiem, czy to słychać, ponieważ zakończyliśmy całą imprezę. Znaczy całą imprezę dopiero zakończymy, jak przyjdzie pizza. Mhm. Natomiast zakończyliśmy imprezę w miejscu, gdzie się odbywała galum wrestlingu i o całej imprezie porozmawiam sobie z Wojciech Nerec z z kadru. Porozmawiam sobie z Wojciech Nelec dobrze i porozmawiam sobie z Z Jachimem, z szafy z komiksami. Bardzo miło mi Was gościć w mieszkaniu, które nie jest nasze, ale gdzie obecnie się znajdujemy. Jak się bawiliście dzisiaj? Ja się bawiłem w jak za każdym razem na sznaście. Dla mnie każda edycja na swój sposób jest inna. Ta oczywiście była inna i tak trzecia tak trzecia. Wyprzedłem zapewne jakby trochę coś, co pewnie będzie chciał zapytać albo powiedzieć, czyli troszeczkę zmiana miejscówki, bo jakby rozdzielone w został oddzielony od hali targowej i W WJS Hell też w zupełnie innym miejscu. Natomiast co wyszło, jakby. I na, na, na lepiej i troszeczkę na gorzej w pewnych aspektach. Więc było trochę inaczej, ale nie wiem, czy tak samo fajnie jak w innych edycjach. Aczkolwiek no, też dobrze się bawiłem. No, są pewne rzeczy, które mi e, nie do końca odpowiadały, szczerze mówiąc. I, i takimi rzeczami były? E, coś, co to jest dziwne, że część imprez w Polsce ma z tym problem tym samym, czyli absolutnie nieprofesjonalne, przygotowane miejsca do prowadzenia spotkań i prelekcji. Nie wiem, z czego wynikało, że nie wyszło to tutaj, czy po prostu jakby no jakby wniosek zostanie wyciągnięty na podstawie tego doświadczenia, czy po prostu brak budżetowy, czy organizacyjny, no nie chcę tutaj oceniać pod tym kątem, ale te spotkania tutaj odbywały się na tej samej dużej hali, gdzie był gdzie były gry, wideo i stoiska z, sprzedażowe. Yy, I jakby ta strefa prelekcyjna, która no, była fajnie przygotowana pod tym kątem, że był rzutnik, komputer, nagłośnienie i e, leżaczki, żeby można było sobie tam usiąść i czy się położyć właściwie, i co było bardzo miłe. E, natomiast mimo tego, że były te głośniki, było to nagłośnienie, to i tak absolutnie nic nie było e, słychać. Nawet jeśli się e, siedziało samego przodu, to no, było... Nijako. I zabrakło no, chociażby takiej ścianki działowej, takiej rozkładanej ści ścianki jakkolwiek, nie wiem, parawanu para akustycznego. Tak, czy, czy parawan, cokolwiek. Ten sam problem był ostatnio na komiksowej w Warszawie, tam niby taka ścianka została postawiona. Yy, ale ona też nie dała efektu, bo no, to nie była ona do sufitu ani nic, tam przedzierały się głosy z innych miejsc yy, no i no, tutaj się przedzierał trochę jakby ten dźwięk tego gwaru, tych rozmów innych czy, czy, czy tych stoisk i tych gier wideo yy, no ale jeszcze sam fakt, no, no, ten dźwięk się rozpraszał wszędzie, nie było yy, głos, no, nie, nie było to tak jak żeby, żeby ten uczestnik rzeczywiście mógł wygodnie usiąść i E, uczestniczyć w tej e, rozmowie prelekcji czy, czy panelu, co, cokolwiek by to nie było. E, ja tego bardzo nie lubię, jak to nie jest dopieszczone odpowiednio, bo e, czasem ludzie jeżdżą z całej Polski na... Chociaż czasem tak bywa, że ktoś jeździ z całej Polski, żeby usłyszeć ten jeden punkt programu, który się znajduje w programie. No i kiepsko może wyjść z takiej tak jakby pod kątem technicznym i jakby ten fan trochę się traci przez to niestety. No i też są takie krępujące sytuacje, gdzie prowadzący zamiast skupić się na prowadzeniu swojego punktu programu, musi bez przerwy się zastanawiać, czy w ogóle go słychać, pytać się o to od uczestników, czy na pewno mówi wystarczająco głośno i tak dalej. Więc no to nie do końca wyszło niestety. I to nie, no, niestety jako taki minus tutaj podaje. Rozumiem. A Joachim, co byś zmienił w szlam jeszcze? Zdecydowanie to, co Wojtek mówił. Um, ciężko było czerpać jakąś z, z tych prelekcji. Fakt, że byłem tylko na jednej. Um, aczkolwiek faktycznie, żeby mogę usłyszeć prowadzącego czy prowadzącą prelekcję, trzeba było siedzieć w pierwszym albo drugim rzędzie. Absolutnie na jednym, drugi. drugim. Więc to na pewno jest do No i myślę też, że na to czasami zwracam uwagę. W większości polskich festiwali już z tym nie ma problemu. Tutaj natomiast osoby jakby ograniczone, niepełnosprawne ruchowo mogły się czuć absolutnie wykluczone na, na tym festiwalu. A właśnie, przepraszam, że ci tu wejdę w słowo, bo pytałem nawet o to. Tam z tyłu była winda. Jest winda. A to przepraszam. Takie nawet cofam to, co powiedziałem, odszczekuje. No Widzicie? i tyle. Była taka towarowa, wiesz? Ale była i ona działała. Okej, okay. no ja jestem dobrym towarem, więc mógłbym korzystać, nie? <śmiech> Wojtek się zgłasza. I Wojtku. Tak, ja tylko chciałbym dodać, że... Że Joachim jest dobrym towarem. Tak, że Joachim jest dobrym towarem, e, tylko e, jakby oznaczenie też jest ważne. E, no i jak słyszeliście sami Joachim nie wiedział, e, ty Andrzeju wiedziałeś, bo się podpytałeś. Podejrzewam, że jakby taka osoba przyszła i się podpytałaby, to też by się dowiedziała, aczkolwiek e, no, te oznaczenia też są bardzo ważne e, moim zdaniem i e, trzeba o tym pamiętać. To się, to, e, to, to się czasem wydaje e, jakby nieoczywiste, w sensie rzadko się o tym myśli. Dopóki się nie idzie na wózku. No, no, tak, tak, to jest przykre, ale tak to niestety jest. Rzecz, że wózek, osoba starsza nawet, albo ktoś, kto się na, przy pomocy balkoniku porusza, albo na kulach, bo coś mu się stało z nogą. Kuba Babczyński na przykład był tak. dzisiaj o dwóch łuchciówkach. Tak, dokładnie i no nie myśli się za bardzo w pierwszej kolejności o tych osobach, no, ale trzeba o nich e, pamiętać. Znaczy ja tutaj nie zarzucam złej woli, e, tylko po prostu, że no, te oznaczenia też są ważne. Jak najbardziej rozumiem. A w takim razie, co byście zostawili na szlampę Ja bym zostawił to, żeby ta impreza była em, taka kameralna, Było bardzo, bardzo otwarcie, bardzo, bardzo przyjemnie Wszyscy ludzie sprawiali wrażenie bardzo odżytych. znajome twarze. Myślę, że to jest siła takich festiwali, jak właśnie Szlamfest, albo Złoty Kurczaki, albo Krakowski Festiwal Komiksu. Takich imprez ściągających właśnie kilkasetek ludzi max. Bardzo mi się to podoba. Wojku, to samo pytanie? Eee, bardzo mi się podoba klimat tej imprezy i dobra tematyka, bo ona je, miesza ze sobą kilka takich różnych rzeczy. Eee, które w jakiś sposób się, no zawsze krzyżowały, ale nie w taki oczywisty sposób dla wszystkich. I to jest po prostu fajne, kiedy fani starych gier przychodzą i odkrywają komiksy, albo kiedy komiksiarze przychodzą odkrywać stare gry i tak dalej. Co bym... Dwie takie rzeczy mi przychodzą do głowy. Bardzo mi się podoba ta strefa starych gier, ale fajnie by było troszeczkę bardziej wykorzystać to, bo zdaje się co roku jest ten y, turniej Sensible Soccer, przydałoby się coś więcej moim zdaniem, e, pójść trochę z tym e, do przodu, może troszeczkę bardziej zaznaczyć te gry, bo są fajnie, fajnie się jakby łączą z tym wszystkim. E, I coś, co jakby jest bolączką też bardzo wielu festiwalów, festiwalów w Polsce, e, co powinno się też moim zdaniem zmienić, i to jest jakby nie, nie tylko jedynie uwaga do samego szlamfestu, jakby, ale ogólnie, e, bo y, w większości przypadków, e, moim zdaniem, takie standardowe spotkania autorskie powinny pójść do lamusa i powinno się raczej robić panele dyskusyjne z różnymi autorami na jakieś e, tematy, e, czy to e, z punktu widzenia takiego warsztatowego, technicznego, jeśli chodzi o tworzenie komiksu, e, czy takiego bardziej e, tematycznego, e, nie wiem, komiksu o jakiejś tematyce, albo problematyce i tak dalej. Bo spotkania autorskie są jak najbardziej też fajne. No wiadomo, jak przyjeżdża ktoś pierwszy raz na przykład do Polski z zagranicy, to warto z nim robić spotkanie też takie typowo autorskie, ogólne. Ale też fajnie, kiedy na przykład ci autorzy nawet zagranicznie z polskimi mogą się w jakiś sposób wymierzać w panelu dyskusyjnym. Bo to są super takie zbicia się dwóch różnych kultur komiksowych i ogólnie kultur. I z tego naprawdę pewnie by dużo fajnych rzeczy mogło zostać wyciągnięte niż takie standardowe pytania typu kiedy zacząłeś tworzyć komiksy, jaki jest twój ulubiony komiks, jakie były twoje inspiracje do twojego komiksu. To są takie rzeczy do odhaczenia zawsze. No, ja to absolutnie rozumiem, szczególnie przy autorach, którzy pierwszy raz gdzieś przyjeżdżają, albo ogólnie są gości pierwszy raz. Ale no, nie można tego po prostu w kółko robić. No nie można mieć co roku tego samego gościa i robić z nim spotkania autorskiego na tej samej zasadzie. Panele dyskusyjne, nie pamiętam kto to powiedział ostatnio przy okazji chyba komiksowej Warszawy, ale właśnie, że naprawdę trzeba w końcu robić panele dyskusyjne z autorami, a nie takie standardowe spotkania. To jest moje zdanie w tym temacie i to też powinno... To by moim zdaniem naprawdę mogło fajnie zadziałać na szlamfeście, a jeszcze jakbyśmy wymieszali gości Komiksowych z growymi i zarzuciło się jakimś ciekawym tematem typu, właśnie sposoby narracji w popkulturze. To coś było bombowego. Dobra, fajnie. A w takim razie jeszcze będę miał pytanie, bo hmm, co dobrego przywieźliście, bądź przywieziecie sobie ze szlamu? Jakim ty kłamiesz mniej, to cię zapytam pierwszego. Ja kupiłem sobie jedną zeszytóweczkę od autora, to jest pseudonim, prawda? Tak W. No, właśnie, no chyba nie ma tak na imię, ale jak ale to tak, jak. Zakładam, że nie ma tak na imię. Więc zeszytóweczka zatytułowana e, Captain Zor e, Czerpiąca z tego, co widziałem. E, przejrzałem tylko, przekazowałem ten komiks. Wydaje mi się, że czerpie trochę z... E, Przypomnij mi proszę, jest taki komiks z Vimidu z. To jest komiks z Vimidu akurat ten e, nawet, który masz. Jest inny też komiks z Vimidu z dinozaurem, który jest policjantem z... e, o, to z znaczy Dragon, Dragon. A no, dobra, takim e, dinozaurem. E, Okej. Okay. Smoki. Znaczy nie, nie, oczywiście masz rację. Chodzi mi o to, że pomyślałem o Ekskopie, bo tam też okay. był dinozaur. E, smoki dinozaur. No. te co? No, to, to samo. W jedne i drugie trzeba rzucać. A drugą rzeczą jest um, absolutne archiwalium, siódmy tom um, mangi um, Skrzydła Serafina. Jest fatalna, jest fatalna, ale coraz trudniej ją dostać, bo jest to manga od Egmontu. a z tymi mangami od Edegmontu jest coraz trudniej, więc uzupełniam sobie tą piutaczkę. Ale absolutnie nie polecam, <grywa> chyba że lubicie paldziesz jeśli chodzi jeszcze o zaszytówkę, którą kupiłeś ja też ją zakupiłem. miałem chwilę okazję nawet porozmawiać z autorem, bo nie było do niego kolejki w tym momencie bo jednak zawsze, zawsze ktoś był przy tym stoisku, to, to też było fajne niesamowicie miły facet i o samym zaszycie mówił, że jest bardzo inspirowany srebrną erą i co ważniejsze reklamami w komiksach ze srebrnej ery i że to jest główna motywacja, o samym komiksie pewnie coś powiem w kolejnych odcinkach podcastu albo z tym, który, który będzie, z, z naszym nagraniem. A teraz to samo pytanie zadam Wojtkowi. Wojtku? E, ja e, może zacznę tak, od takich bardziej najbardziej standardowych rzeczy do coraz mniej, nie, mniej standardowych. Kupiłem sobie Tom Brider e, z wydawnictwa Scream Comics. E, ja bardzo lubię ten kierunek, który oni obrali u siebie w tym, co wydają te licencyjne komiksy powiązane z popularnymi grami czy filmami i ja po prostu chcę temu dać szansę, mimo tego, że dostawałem sygnały, że niejako to nie jest coś zawsze mega dobrego ale ja nawet jak mi ktoś coś mówi, że coś jest niedobre, a miałem ochotę to sprawdzić to jakby te głosy krytyczne mnie nie powstrzymują nigdy od tego, bo mimo wszystko ja wolę wyrobić sobie zdanie na podstawie swoich własnych doświadczeń czytelniczych, no bo nigdy nie wiesz, kiedy jednak trafisz na coś, co ci się spodoba, spodoba a innym akurat nie przypadło do gustu. Tak Wojtek trafił na metamfetaminę. <laughs> I a, więc kupiłem Tom Brader. Dopiero będę a, czytać. Nie wiem, czy to... Nie, to jeszcze nie jest... Zdaje się, że później chyba... Bo to jest ta współczesna, która jest z tych współczesnych serii. Wiem, że później w pewnym momencie chyba się nawet pojawia Gail Simon Wcześniej się pojawia. Wcześniej! O nie. ile nie pomyliłem, ona chyba zaczęła tą nową serię. To jest do sprawdzenia, więc nie okay. będę tu się teraz powoływał, ale fakt, faktem Gail Simon maczała palce przy nowej serii. Tak, więc mam nadzieję, że może się też kiedyś trafi jej trade, żeby sprawdzić. A przechodząc dalej mam e, ze sobą nie wiem, czy wspominałeś o tym w w Oko, czy w audycji prosto z kadru, jak rozmawialiśmy wcześniej taką reklamę zrobię e, m, dwa zaległe ziny od e, z, z szyldu Rafineria e, Wyjęte z życia to jest to, o czym ci opowiadałem wczoraj tak. na plaży to jest wspaniały punkt. i Walki Robotów kontra płonące książki to są komiksy e, to nawet masz coś? Tak, mam prosiłem o, e, o po prostu autograf, ale takie mini-wrysy dostałem mimo wszystko, więc się cieszę. E, to jest e, Rafineria to jest e, nazwa projektów komiksowych autorstwa e, Rafała e, Szkubela. Mam nadzieję, że dobrze odmieniłem. W ogóle jeśli nie znacie Rafinerii, to polecam odnaleźć na so socialach i tak dalej, bo e, fantastyczny autor, fantastyczna komedia. Ja mam takie bardzo troszeczkę nieprecyzyjne porównanie i trochę dziwnie brzmiące, ale dla mnie to jest troszeczkę jakby troszeczkę taki dem, ale w troszeczkę bardziej szczegółowej kresce, ale wciąż jest jakby zachowany taki minimalizm, ale jest taki kartunowy, gdzie naprawdę jakby tą główną rolę odgrywa ekspresja na twarzach postaci i Rafał naprawdę jest według mnie bardzo doświadczony w tym i sobie radzi z w tym świetnie, więc te dwie zaległości. Nowy zin od e, Anny Krztoń e, zabawa w domek. Tu jest cała geneza tego, skąd się ten zin wziął. Nie chcę tego czytać, ale jak rozmawiałem z Anią. To się, po co kupiłeś? Znaczy, e, nie chcę czytać teraz e, tutaj u, na waszym programie i zanudzać. E, aczkolwiek e, ja powiedziałem Ani, że. Bo tu jest okładka. Na tej okładce jest duża Ania z, z pionkami małymi domkiem i ona trzyma tam jednego z tego ludzika. Ja mówię: Aniu, czy to jest komiks? E, gdzie bawisz się jak człowiek gra w simsy. Powiedziała, że, że nie, <śmiech> że, że nie, ale y, potem doszliśmy, że. Bo on mówi, że dziwne skojarzenie, ale jak jej tłumaczyłem swoją argumentację, to stwierdziła potem, że no, rzeczywiście może coś w tym jest. E, I najdziwniejsza rzecz, że, to zupełnie. A nie, dobra, to jeszcze zanim jeszcze powiem tej najdziwniejszej rzeczy, to oczywiście szlamfest to też gry. Więc kupiłem sobie grę na Game Boy Advance oryginalną, Power Rangers Time Force, jako że niedawno skończyłem rewatch oglądania tego sezonu, który moim zdaniem jest jednym z najlepszych sezonów Power Rangers, które do tej pory oglądałem, bo już go oglądałem kiedyś na programie Zetix, jak wiecie, po polsku z dubbingiem, który bardzo sympatycznie też wspominam. Więc powiedziałem, a i za... Te... Za taką cenę tanio, taniocha kupię sobie. Eee, więc Time Force zawsze na propsie, na pierwszym miejscu, jak ten sezon razem daje z In Space. Eee, to są takie dwie serie, które e, moim zdaniem potrafią od każdego przekonać tego, że Power Rangers ma w sobie naprawdę duży potencjał do opowiadania świetnych historii, co zresztą też pokazuje e, ten komiks wydawany obecnie przez Boom Studios. I Przechodzimy do najbardziej specyficznej rzeczy. Po prostu zupełnie przez przypadek wyciągnąłem ten album z jednego ze stoisk sprzedających archiwalne rzeczy polskie i zagraniczne. To jest komiks, który nazywa się Adventures of Rob and Ducky. I to wygląda jak zacząłem to kartkować, bo ja lubię kaczki, dlatego mnie to zainteresowało. Kto je lubi? No właśnie. I Zainteresowało i zobaczyłem do środka i to wyglądało jakby to rysował ktoś. Jak kojarzycie, jak wyglądają tacy początkujący, ale naprawdę początkujący rysownicy, którzy zakładają konto na DeviantArcie i zaczynają rysować. Wtedy dopiero. Ten komiks tak wygląda. I po prostu to będzie prawdopodobnie jednych z tych komiksów tak złych, tak okropnych, że aż dobrych. Szkoda, że jesteśmy tylko tutaj audio, bo naprawdę bym chciał pokazać y, słuchaczom y, przykładowe strony z tego komiksu. To jest po prostu. No, ja. Brak mi słów. Brak mi słów. Jedna strona, jedna cała strona jest wype wypełniona czteroma y, kadrami w jednym, y, w jednym wierszu. I mamy tych wierszów sześć. Każdy z tych wierszów jest takich samych. Na, Pierwszy mówi y, postać no do kaczki, kaczka mówi please, potem znów jest następny, ten trzeci kadr, gdzie ta postać mówi inna no, a potem ta kaczka znów please. I to jest skopiowane, prawda? To tak, nie... tak, i sześć razy, sześć takich wierszy na całej stronie. I po prostu masakra. Za 15 złotych to kupiłem. Wygląda okropnie i, i ani trochę nie żałuję. <śmiech> to, jest, to jest fantastyczne. Dlatego ja lubię po prostu odkrywać, y, odkrywać takie rzeczy. Y, Znów udało mi się też, pozwolę sobie wspomnieć, poznać zupełnie nową osobę, twórcę. Która mia... To była artystka, która miała swoje stoisko na szlamfeście. Nie znałem jej do tej pory wcześniej. Widziałem, że miała jakieś tam naklejki do sprzedania. Wziąłem sobie nawet może tam jedną czy dwie wizytóweczkę sobie wziąłem i, i kurczę, widzę, że coś szkicuje w szkicowniku i podobało mi się to i spytałem się czy wykonuje na miejscu też komisjony, powiedziała, że w sumie nic się nie zastanawiała, ale że jak jestem zainteresowany to pewnie więc zamówiłem rysunek na miejscu zapłaciłem i jestem w stu w stu procentach zadowolony i to, to, ja się powtarzam bo ja to często mówię, ale naprawdę to co ja lubię bardzo w tych im, wszystkich imprezach właśnie szukanie takich artystów niezależnych, wspieranie ich pokazanie im wsparcia i że, no, na, że naprawdę warto jakby dać tą ofertę, że okej, okay, rysuję, są komisjony, bo na pewno się znajdzie ktoś zainteresowany, żeby jakby uzupełnić te swoje doznania sztuki właśnie im, ich ilustracjami. I to jest dla mnie w tym pięknie. I tym zakończę swój długi wywóz Przepraszam. <grym> Żaden kłopot. I o tym, co ja kupiłem, to pewnie jeszcze będzie okazja powiedzieć. Pierwszy raz mi się zdarzyła też sytuacja, że imprezę zakończyłem wizytą w macie i po, po obiedzie odesłałem zakupione komiksy, ponieważ wpadłem na genialny pomysł, że przecież na trzy dni jedziemy, to nie będę ogarniał jakiejś gigantycznej torby. A że pociągiem nie lubię się poruszać, poruszać obładowany wieloma torbami, to jakby mm, kwestia noszenia jeszcze jednej na ramieniu też, też mi się nie widziała. Dodatkowo kupiłem coś, co Wojtkowi się bardzo podobało, mianowicie na kasecie VHS, Mask of the Phantasm, które jest jeszcze w folii. Ja naprawdę, Andrzeju, tak jak ja Cię bardzo lubię, tak bardzo cię też jednocześnie nienawidzę za to. Znaczy ja tą kasetę mam, nie zrozummy się źle, ale ja jestem tym takim e, dziwnym człowiekiem, co jak widzi tego typu rzeczy, nówki w folii, to po prostu mi się uszy trzęsą i, i ręce trzęsą. E, bardziej uszy, tak jak w tej piosence od golców, gole orkiestra. Mówię daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj. I nawet nie chcę powiedzieć, ile cię to kosztowało, bo to już w ogóle... 10 zł. I to mnie najbardziej denerwuje. Nienawidzę cię, ale nadal cię kocham. Krzyżka, przez wiele lat denerwowało to, że kiedyś na Allegro udało mi się 30 parę zeszytów Jonah Hexa za 19 zł. To ja mam ja mam analogiczną troszeczkę sytuację, bo udało mi się kiedyś zakupić. Ja jestem przekonany, że osoby, które jakby. Chociaż trochę się interesują rynkiem gier Nintendo, doceniam to Udało się nam zdobyć na Allegro na licytacji. Na licytacji. Tylko to było z 15, no, przesadzam, 15, 15 z 10-12 lat temu. Pokémon Blue, europejskie wydanie w folii oryginalnej z tym takim specyficznym czerwonym paskiem Nintendo, za chyba 30 zł. Bardzo fajna cena, i jeśli chodzi o gry z Nintendo, to mogę Ci powiedzieć, że ja bardzo doceniam w samym Nintendo to, że. Jak kupujesz sam Cardridge, czy sam płytę cokolwiek, w zależności od systemu, hmm, często bardzo łatwo można poznać, w jakiej jest wersji językowej. To o tym patencie, wiesz, że końcówka liter się liczy. E, chodzi o CE? Nie, nie. To, to tam jest tak, że jak się kończy na EUR, to e, najczęściej e. jest to wersja pięciojęzykowa, natomiast FRA i GER są zablokowane językowo na te dwa języki, francuski i mhm z wyjątkiem, e, przepraszam, e, jednej gry chyba getaway na GameCube mi się zdarzyło, że opisany angłę był francuski. Ojej, to pewnie była taka wersja e, kanadyjska, tak? Ale to wtedy by się nie odpalił, wiesz? Bo Aha, GameCube ja, był zabrokowany ja, regionalnie. Blokado, regionalnie no. Chociaż mogłeś kupić tego Freeloadera, to była taka płytka, która się tak. zapisywała w ramię. Miałem ją z Rezydentem Czwórką dobre czasy. Mhm. Andrzeju, a, a, czy pozwolisz, że y, zareklamuję artystkę? Y, tak, oczywiście. Y, możecie ją znaleźć na y, Facebooku wpisując Lobotaker. To chyba jest taka gra słowna z y, Lobo, postacią DC i, y, z, i Undertakerem, czyli Lobotaker. Tak jak będziecie wyszukiwać, to się świetlą dwa profile. Wyszukacie tego, który po prostu nazywa się Lobotaker i jest fanpage'em typu artysta. Więc y, zachęcam. Wiesz, jak najbardziej zachęcam. Natomiast co jeszcze do samej imprezy. Jak wam się gala wrestlingu podobała, Joachim? Bo dawno nie miałeś okazji mówić. U, mi się bardzo podobali goście z zagranicy. E, zwłaszcza um... Overkill? Huggins? Higgins? To już wypadałoby pamiętać takie rzeczy. On dał, dał popis, że wow, to pierwsza klasa. Podobało mi się Technicznie był niesamowicie przygotowany. Tryk, jak jakie pokazywał, to rzucanie się na liny, przez kikiwanie, przez rzucanie przeciwnika, upadanie elegancko na, na deski. Wszystko, wszystko, wszystko w zwłaszcza te takie jakby wypuszczenia, że udawał, że wyskakuje i blokował się na linach, to to, o czym właśnie mówiłeś, to nie, nie, niesamowite wrażenie z, zrobiło. Niesamowite show zdecydowanie. A w, ty byłeś na jednej edycji wcześniej, tak? Czy na dwóch? Byłem na y, przednim Szlamfestzie i tam była gala wrestlingu y, i przyjechałem też raz po prostu na galę wrestlingu do Trójwiasta. To z tych, co widziałeś, to jak to oceniasz? Ta konkretna walka z Higginsem to była prawdopodobnie najlepsza walka, jaką widziałem. A cała gala? Y, cała gala była bardzo, bardzo porządna. Y, ta walka z Ignisem bardzo się mocno wybijała na, na plus, wyróżniała się. Pozostałe walki były w porządku i wydaje mi się, że nie było żadnej, która mnie zawiodła. A wydaje mi się, że inne gale, jakie widziałem, miały taki poziom narastający i pierwsza walka, czy pierwsze dwie walki były takie. sprawiały wrażenie rozgrzewki trochę. Sprawiały wrażenie takiej walki, czyli Jutanta. A, no miałeś też okazję być na gali stricte, stricte na gali, ona jest zorganizowana w Gdyni, prawda, w Gdyńskim Centrum Sportu i tam też chyba trochę inaczej się to ogląda, prawda, bo nie stoisz, tylko siedzisz podczas, podczas całej imprezy. Myślę, że to by poprawiło? Znaczy poprawiło. Czy, czy taka formuła jest lepsza niż w stanie, tak jak na szlamfeście? Jest na pewno bardziej komfortowa. No i też... Inaczej się zupełnie ogląda. Siedząc na, na trybunach, trybuny są metalowe, można tam nar narobić hałasu. Nie trzeba zdzierać gardła. No Myślę, że takie trybuny faktycznie poprawiłyby znacznie. Dobra. No to Wojtku, a ty jak się bawiłeś na wrestlingu? Znaczy wiem, jak się bawiłeś, bo stałeś obok. Ale spyta mi tak. E, ja tylko może tutaj uzupełnię, właśnie, bo sobie pozwoliłem wejść e, i sprawdzić e, gości zagranicznych. To była e, Czakara. Kto, która walczyła z Alisą tak to się Alice, Alice Alice, chyba naszą rodaczką. Haskins, o którym wspominał Joachim i jeszcze mieliśmy Taylora też z Wielkiej Brytanii, który to się... przezabawny był? Przezabawny, bardzo uroczy. Ja powiem tak. Ciężko mi jakby oceniać. Czy, czy ta gala była lepsza od poprzedniej albo tych jeszcze wcześniejszej tej, w ramach Show Festu, bo tylko te oglądałem. E, natomiast e, są to zawsze tak samo dobre, tak, tak samo dają tyle samo świetnej e, radochy. E, I e, jakby rzeczywiście w, w tym specyficznym przypadku było tak, że ta gala, ten e, finałowa walka, tam było sześciu zapaśników, e, ona nie zrobiła chyba takiego wrażenia na mnie, jak, jak powinno zrobić. Chyba totalnie, totalnie, jakby show ukradł walka kawaler kotra Huskins. Ona była cudowna, naprawdę. I Grek i Oliwa też dały radę, totalnie. Bardzo mi się podobał image od czekary totalnie. Ale moim zdaniem troszeczkę niewykorzystany potencjał gościa. Bo ta walka, no nie da się ukryć, że była w większości kreowana na takiej chyba trochę zbyt stereotypowej, nawet jak na w no biją się dwie kobiety, więc zróbmy to w cudzysłowie po kobiecemu, w cudz... jeszcze z takim cudzysłowiem, czy gwiazdką, że bardziej podwidownie męską niż po prostu ogólnie. Moim zdaniem jakby totalnie zmarnowany potencjał, żeby on, żeby... że one się po prostu powinny tak samo yy, pić, że tak powiem, jak yy, faceci na tych swoich innych. Bo na, najlepiej to bym ich wymiksował i zobaczył, co z tego ciekawego wyjdzie. No co prawda to było, mogło być masakryczne, jakbyśmy zestawili na przykład 70 kg na 120, chociaż w sumie w tych męskich też tak by, były takie duże chyba różnice w kilku momentach. Ale no, yy, no, wolałbym troszeczkę, żeby jednak to trochę zmienić, bo naprawdę yy, cały ten yy, Czekara, naprawdę super, szkoda, że przegrała. W ogóle większość moich faworytów przegrała. Tak, no, prawda? Tak. Znaczy, no wiadomo, przy niektórych to przegrał. Komu kibicowałeś w walce Moloch kontra Korpo. Corpo? Corpo Gracjanowie, Corpo, totalnie. Yy, ja myślę, że zasłużył sobie... Yy. Jednak na trochę szczęścia, trochę jakby. Żeby... Hossy. chosy tak, tak. tak żeby, żeby ktoś w końcu w terminie tą fakturę tam zrealizował. I szkoda, szkoda mi było naprawdę, że, że przegrał, ale fajne jest to, że też naprawdę. Wydaje mi się, że w większości przypadków chyba przegrywali faworyci w większości, bo potem jak. No, ale Grek stracił pas. No Greg stracił pas i w moim mniemaniu jakby no Nie widzieliśmy połowy walki, bo była poza ringiem. To też prawda, ale jakby w ogóle skąd on w ogóle ten pas miał? Nie wiem. No na Old Town wygrał. No to za co? A może nie na Old Town? Nie, nie, nie, nie będę wchodził. W komentarzu dostaniemy na pewno informację, tak. gdzie go wygrał. Ale go wygrał i miał go dwa lata z tego, co słyszałem. No to przykro mi, w sensie przykro mi, że do, musiało dojść do takiej sytuacji, że on miał ten pas, bo no, my wiemy co Grek, nie będziemy mówić e, na głos, bo to skandowała cała e, widownia, a my nie możemy takich słów używać. Ja Staramy się nie, uży nie używać. Um, dobra, to było fajnie, spędziliśmy miło czas, pojechaliśmy sobie w nocy do Sopotu. Może fajne, ale Sopotu w nocy nie polecam, bo jest jak Mariacka w nocy w Katowicach, czy... No, no, ni, ni, Leczu, nie, ni, w Łodzi, a co ciekawe, ostatnio jak byłem na to komiksowej komikso Warszawie, w Warszawie, to... to wow, wiek... Druga w nocy było w sobotę. Cisza, spokój, a w Sopocie normalnie jakby jakieś... Nawet nie było północy, nie była już północ, ale ledwo, była, była. ledwo północ, Normalnie bydło za przeproszeniem, jeśli mogę tak to określić. Nie, nie, nie wiem. Ludzie chyba mają jakiś taki dziwny tryb, że jak się przychodzą w wakacje, to po pierwsze jechać, że to, to, to trzeba zrobić? Trzeba pojechać nad morze i wyłączyć mózg w takim sensie, że trzeba się zachowywać jak kretyn. a to już można zakończyć ten rand swój. Tak, to też nas budziło rano dzisiaj, jakby nie patrzeć. Natomiast ostatnie pytanie, w takim razie to samo, które chyba zadawałem na Złotych Kurczakach, ale to nie wiem, czy z Wami rozmawiałem? Z Tobą rozmawiałem? Nie, nie, nie, Marcin był na pewno. Pozdrawiamy Marcina, którego dzisiaj z nami nie ma. Natomiast co najfajniejszego, do 30 zł ostatnio kupiłeś, Joachim? Dobra, do stuwy. Ja jestem aktualnie w trybie absolutnego zara zakupów w związku z przeprowadzką na mniejszy metraż. I dopóki ta sytuacja się nie zmieni, to o, o zakupy proszę mnie nie pytać. <śmiech> Chyba, że chcesz coś ode mnie kupić, to wtedy jak najbardziej proszę pytać. <śmiech> Zostawimy dane teleadresowe do Joachima. W takim razie o Wojtku? Y tabletki na ból głowy. <śmiech> No to prawda, no widzisz. No, ale y, mówiąc poważnie, to takie dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Ehm, kupiłem, zaraz, na, niestety nie przypomnę sobie tytułu, ale ostatnio przyszedł mi e, magazyn, chyba jakiś film, filmowy zdaje filmowy, się, który miał specjalny numer teraz poświęcony e, brytyjski magazyn Zdaje się, czy amerykański, przepraszam, że nie precyzuję. Anglojęzyczny. Anglojęzyczny. Który specjalny numer w 100% poświęci, poświęcił Batmanowi Tima Bertona, gdzie są wywiady z między innymi z Samem Hamem, czyli scenarzystą filmowym, czy z producentem wykonawczym, z osobą, jedną z dwóch osób, która wykupiła prawa do filmu o Batmanie. Ehm, e, czyli osoba której z jakiegoś powodu nazwisko mi wypadło teraz z głowy mimo tego, że bardzo, no, no, no. bardzo często mi e, o, o niej mówię e, i e, kojarzycie może taką kreskówkę jak Samurai Pizza Cat Kojarzę jej istnienie, Joachim było takie to się nawet w Polsce, nie? Polonia 1 tamte, tamte, czasem mniej dokładniej, dokładniej mówiąc to był Polsat e, wersja z dektorem w ogóle z tego, co okaże, że ta kreskówka ma niesamowitą historię sprowadzania jej do Stanów, ponieważ z tego, co mi wiadomo mniej więcej, kiedy sprowadzano ją do Stanów, to firma, która jakby się zajmowała tą amerykańską wersją, nie dostała w ogóle dialogów chyba japońskich, żeby przetłumaczyć i Amerykanie po prostu tworzyli swoją fabułę pod to, co się działo na ekranie. To jest Taki jeszcze wyższy poziom, yy, jak przy Power Rangers, gdzie brali footage japoński, jak się piorą potwory, i dogrywali swoje rzeczy pomiędzy. Ale mniejsza z tym, to jest bardzo nostalgiczna rzecz dla mnie i pewnie dla wielu też ludzi, którzy mieli tak zwanego Pegasusa, czyli tą podróbkę NESA, yy, ponieważ krążyła bardzo często na tych żółtych dyskietkach gra właśnie Pizza epizeket, która nie wyszła poza Japonię na NESA i ona też była bardzo fajna i niedawno w Stanach wydano artbook, fanbook właśnie, to się nazywało fanbook Samurai Pizza Cat gdzie, są, gdzie jest pełno szkiców postaci oficjalnych story, fragmenty storyboardów wywiady z twórcami opisy tych japońskich, oryginalnych odcinków wszystkich i to taką mi frajdę, jak to tylko zobaczyłem w sprzedaży, to ja mówię, ja to muszę mieć, zamówiłem to. Miało tam jakieś mało opóźnienie, przyszło i naprawdę wow, no ja uwielbiam takie zakulisowe rzeczy, mnóstwo rzeczy się można dowiedzieć wtedy, nie dość, że o twojej ulubionej rzeczy, to może też na przykład, możesz wynieść coś dla siebie z tego, jeśli jesteś twórcą. Uwielbiam, kocham takie rzeczy i, i to była jedna z tych rzeczy do stówy, którą mi się udało nie, całkiem niedawno przypomniała. Nie ja wiem, czy sobie. Mam... mam jeszcze szansę. E, kupiłem sobie zabaweczkę do złożenia. To się nazywa guntla. O nie. Kupiłem sobie gendama do złożenia. Przychodzi, przychodzi do siebie w pudełku rozłożone na części, ale trzeba sobie powycinać. Więc poza tym, że kupuję zabaweczkę, musisz jeszcze kupić narzędzia, bo, bo tego nie, nie. Znaczy można byłoby wyciąć nożyczkami, ale, ale zniszczysz, nie? To są mało elementy. E, 150 elementów mniej więcej. E, nawet jak ktoś nie ma absolutnie żadnego doświadczenia jak ja, no to dwie, 3 godzinki. Bardzo przyjemnie spędzona sobota. Nie trzeba tego malować. Czego się obawiałem. Nie trzeba tego kleić, czego też się obawiałem. Wszystkie elementy wchodzą na wcisk, na zatrzaski. I figurka jest bardzo niewielka. Tak z pięć cali może wysokości, ale jest super pozowana. Wszystkie najmniejsze stawy tam się ruszają poza palcami oczywiście. No ale jest bardzo fajna. Szerokie stopy, niski, środek ciężkości powodują, że bardzo wiele pozycji ta figurka, w bardzo wielu pozycjach trzyma równowagę. A jak nawet nie trzyma równowagi, to można jakieś tam specjalne podstaweczki sobie dokupić. Bardzo fajnie to wygląda. Mega fajnie. Prawda, Jak na taką skalę jestem pod ogromnym wrażeniem. Mam ochotę na nas. Dobra, no to do, dobra Wojtku. No. Ja mam wrażenie, że yy, ja ja mam, ja mam ostatnie wrażenie, że Marcin... Pozdrawiałeś Marcina chyba, prawda? Tak, pozdrawiam. I ja mam wrażenie ostatnio, że Marcin Łuczak i Achim Tumanowicz to jest ta sama osoba, bo oni robią zdecydowanie za dużo tych samych rzeczy. Marcin się przeprowadza na mniejszym metrażu. Nie. Y... Odważyłem ci teorie. Tak. Kolekcjonują planki, ścigają się w tym i jeszcze zaczęli. Tak samo jak Achim Marcin też te gandamy zaczął kupować. I, I teraz nie ma czasu dla wojny. Tak, ja w ogóle. Skąd wy na to bierze, bierzecie pieniądze? Że jeszcze na komiksy, że macie? Nie rozumiem was. To dorośli ludzie. Cholera jasna. Dobra. W takim razie będziemy kończyć. Jeszcze nie ma tej pizzy. To mnie trochę martwi, ale co Taką zrobić? pogodę? No a tak, no pogoda wróciliśmy przed, przed nawałnicą. Hmm, fakt, faktem. Ale było fajnie. Mam nadzieję, że Szlamfest 4 odbędzie się, za, odbędzie się w przyszłym roku. Zobaczymy, czy znowu miesiąc się nie zmieni. I co? Za chwilę będziemy kończyć, jak Wojtek powie, co jeszcze chcę powiedzieć. Co ciekawe, czy bo chyba już było oficjalne stanowisko Łukasza walczuka, bo chyba to na fanpage'u napisał, że Łukasz już nie będzie organizować szlamfestu Nie będzie współorganizatorem. Łukasz nie jest jedyną osobą odpowiedzialną. Tak, tak, tak. No. Dobrze, że mnie poprawiłeś, bo zastosowałem skrót myślowy, ale dla nie wszystkich może być oczywisty, więc przepraszam. Więc nie będzie współorganizatorem. Oddaję tę imprezę w ręce nie wiem do końca w sumie kogo. Podejrzewam, że kogoś, kto będzie chciał ogarniać dalej. Więc no zobaczymy, czy to się utrzyma. Ja w ogóle mam cały czas, jak widzę szlampes, to mam cały czas przed oczami widok pierwszej edycji, jak na gali w wrestlingu na sam koniec jeszcze zaprosili Łukasza na ring i go skopali. No, znaczy zaprosili, nie zaprosili. To było bardzo pamiętne wydarzenie. Tak, tak, tak. Yy, oni się po prostu chcieli zaprzyjaźnić. Dobra, więc no my was serdecznie zapraszamy na Szlamfest. Na kolejną edycję, która mam nadzieję, że się odbędzie. Znaczy Nic nie wskazuje na to, że się nie odbędzie, dlatego zapraszamy was w przyszłym roku do Gdańska. To jest fajnie. Jest bardzo w pewien sposób kameralnie. I też zdarzają się różne środowiska, co zawsze jest przyjemne. A dziękuję wam za słuchanie nas, ci, nas dzisiaj. Znaczy za słuchanie was wtedy, kiedy nas słuchaliście oczywiście. I dziękuję naszym gościom za obecność i do usłyszenia. Cześć.